to to serce nie może być ani smutne, ani nie może, ale w takim sensie taki zgryzorzy jakiś, ale nie może być yy, to serce yy, w jakiś sposób takie bo ono ma być w stanie dzięczynienia, że Panie, ja już Ci dziękuję, że Tyś mnie postawił na takiej pozycji, że ja mogę modlitwę zanosić, a one mogą być wysłuchane. Ja Ci za wszystko dziękuję, ja nie jestem wdzięczny, ja nie mam żadnych, y, to trzeba przede wszystkim od tego zacząć. Czy modlitwa się zaczyna, że przychodzimy i możemy tak powiedzieć na najpierw, nie mam w sercu swoim nic przeciwko komu, nic mieniem gorszy, nie mam żadnych y, przeciwwskazań, żebym ja jeszcze chciał coś komuś najpierw dorzucić, albo miałbym z kimś coś do załatwienia. Ja tylko przychodzę w stanie takim, żeby ci Panie dziękować. I cały czas to po prostu stan takiego serca się utrzymuje. I dopiero z takiego stanu serca można właśnie tak w czujności zauważyć, jaka jest wola Pana na teraźniejszy czas, na y, przyszły czas i powiedzmy w tym miejscu, w tamtym okręgu, z tyłu, przodu i tak dalej i wtedy właśnie dopiero y, możemy się modlić, a my widzimy, że pośród nas nie ma problemu właśnie jeśli się upuszcza modlitewne zgromadzenia. a poza tym y, często bywa tak, że te modlitwy nacze one są mało wartościowane i my wpadamy w tą rutynę właśnie i wszyscy mówią o, co to, no, bo oni to zawsze to samo powtarzają, to z tego i to się później jedno z drugim, bo diabeł ma sposoby, żeby po prostu to, co jest najważniejsze, żeby to odsunąć na bok, przykryć i właśnie dopiero, jeśli te rzeczy my mamy tą zależność od Pana, wartościujemy właściwie te wszystkie rzeczy, Yy, czyli ten drugi punkt jest yy, spełniony i jesteśmy wytrali z, z, z, z czujnie cię to w takim stanie możemy się modlić o stare pańskie, czyli za tych yy, apostołów mogliby się modlić, za to, żeby punkt otworzył serca. To słyszeliśmy już tutaj, żeby w ogóle ta tajemnica Chrystusowa, bo to jest wielka tajemnica, bo diabeł ja tego nie może do dzisiaj rozwikłać. Jak to jest? że Pana Jezusa nie, nie pozwolił uprzeżować w życiu, gdyby On wiedział, co się stanie z tego powodu. Tak jest napisane w do Koryntia, byliby Pana parę nie uprzeżowali absolutnie, jakby wiedzieli, o co tu chodzi. I ta tajemnica właśnie, bo ta tajemnica, ona jest wyjaśniona w liście do Efezjan y, więcej i y, w liście do Rzymian mamy coś na ten temat napisane. Ale to jest wszystko rzeczywiście tajemna rzecz, że jak my nawiązujemy tą społeczność, to, to jest wielka tajemnica. Jak się to dzieje, że Pan żywi swój, swoje ciało, swoje członki swojego ciała, że one otrzymują wszystko, nawet na pustyni. Nawet na pustyni one otrzymują wszystko, co ma być do otrzymania. I w takich trudnych okolicznościach, różnych, również właśnie wierzący są zachowani, a wszystko, co się dzieje przez modlitwę. Przez modlitwę. Bo ta modlitwa może wchodzić Wszędzie może wchodzić, tam gdzie już nic nie pomoże, to może pomóc modlitwa i wiele może sprawiedliwa, wiele usilna, wytrwała modlitwa sprawiedliwego i właśnie jeśli my te rzeczy rozumiemy właściwie, to my dodajemy jakby można powiedzieć yy, pieczęć, że Bóg jest Prawdziwy, że Bóg jest faktycznie yy, w naszym sercu, że my do Niego poważnie podchodzimy. A to o tym świadczy módlizpa nasza, jaki jest nasz stosunek do modlitwy. Bo niejednokrotnie musi się każdy z nas tak zastanawiać. No chciałbym komuś pomóc, mi bardzo mi na nim zależy. Ale się zastanawiam, przecież ja się ani wczoraj za Niego nie modliłem, ani przedwczoraj się nie modliłem. Już trzy tygodnie się nie modliłem, no, nie, pół roku nawet się nie modliłem, czyli stąd wniosek, że mało jest w moim sercu, a tak rozumie, jak więcej, bo wydaje mi się, że ja o niego walczę. I faktycznie tyle różnych tych rzeczy, które by łatwo zostały usunięte, jak my byśmy to potrafili przynieść w modlitwie, w pomiędzy dziećmi, pomiędzy służbami, pracodawcami, panami, jak tutaj jest to wszystko rozważane. Te rzeczy by znikły. Ta, ta, ta Ewangelia by była głoszona i skuteczna by była. Dlatego, że po prostu to by było wspierane w modlitwie. A jak jest to modlitwo potwierdzone, to znaczy, że my to rozumiemy, że w nas się to zapisało już, że to jest wartościowane nas. To bardzo ciekawe chciałbym to podkreślić z nie zwrócili, ale wejście w pracy. To za się ze za zarazem i dla za nas. Po co? W ciągu społecznych. Wiecie, ja dla Chrystusa, znosić te więzy, dla kogo, dla Często musimy znosić różne rzeczy, te cierpliwości, nosić te wszystkie cierpienia, różne takie rzeczy, które nas to zdają. Aby później było to wszystko widoczne, aby te drzwi dla głowa było otwarte, ta tajemnica mogła się e, znosić ku tym, którzy nie znają tej sprawy, ale my wiemy, że często jest okrotnie, jak już się wyszedł. Ja sam wiem, każdy z nas wolę bo to czynimy, jak badamy w tych rzeczach. W czwartym parzele będzie mówił, żeby ją obieścić jak powinienem. A jak powinienem? Nie, jak ziemia. Hmm. Się piecało, I każdemu chcę pokazać, że aby to było objawione wszystkim, bo Słowo Boże nam mówi, Bóg nie ma różnicy. W narodach, w premionach, w językach wszędzie uczymi, jedną uczynią. Z Greków jedno ciało, z jednym ciałem, wszystkie rzeczy, są tajemnice dla nich zakrytą, ale dla nas są I przez Słowo swoje pokazuje nam te rzeczy i my możemy zaplątnąć tych słów wiele się zmieniło. która się dzieje, działa, ona obejmuje bieżący Ja myślę, że wszyscy również mogą być czynni w tej służbie. Wielu bieżących może nie potrafi chodzić, ale potrafi się mocno Wiadomość, że się z czym nie służy Państwem. Trzeba widzieć cel tej służy znać i apostoł Paweł go wyraźnie przedstawia. Dla mnie, bo jestem akurat sam, aby mi sprawy otworzone dla słowa, żebyśmy mówili o tajemniku Sąsi, dla której jestem związany pozostali, którzy to Ztałem, żeby akurat teraz, się już wykonało, To oni konkretnie byli w sprawę, jak później się on działa akurat w co on tam będzie czynił. Czyli mówię, to być wszyscy. Wszyscy w tej chwili, nie mogli hmm. się młodzi, nie, nie ma Apostoł Paweł się mówi o tajemnicy. Tam się nie mówi o Ewangelii. Tam Ewangelia już dotarła. Aposł Paweł by stanął na Ziemi Włoski, co przeciwieniem XXVI rozdział dzień apostolskich w Jeżeli Bracji. Apostoł Paweł niczym nie miał udziału, że tam powstało zgromadzenie. niczym też zgromadzenia w Azji, on był przyjemny, on dbał o mnie, odwiedzał, ale w tych zgromadzeniach w on już, oczywiście dożymiąc w pierwszym rzędzie, ale pisze, jaka jest jego myśl. I on tam pisze, zawsze modliwa moich proszą, a ale... mi się wypisze ty kiedykolwiek stażyła za wolą Bożą przyjść do Was droga, zboję pragnę o was widzieć, abym Wam mógł udzielić jakiegoś daru drugiego, jakiegoś daru drugiego, on ten po mnie on nie nie wiem, to policzył, on alele z powodzeniem, co apostoł mówił, otrzymał od Pana żył, on żył, on żył, tajemnicę jednego ciała. I tą właśnie Ewangelią Chrystusową. On prosi, by w tym wszyscy nie widzą, że jest tak poważna sprawa i takie mocy tam się przedstawiają w Rzymie, żeby tą tajemnicę zławić. I to nie jest jakiś precedens, to jest konkretna myśl Boża, która w tym dziele Państwu wszystkich chce złączyć Dziaski Lwa, jak bym to powiedział, nagle apostoł Paweł objawił im tajemnicę Chrystusową. Oni słyszeli o Ewangelii. Diabeł ja jest bardzo chytry. On pozwala na święcie Ewangelii, ale tajemnica Chrystusowa, że nie jest nie do przyjęcia, czego żeśmy są świadkami dzisiaj. Tajemnica głowy bo głowa jest ten to już to pokazuje, głowa jest inna. teraz już w głowa, zobaczcie te drzwi słowa, te drzwi, tam ta bariera była tak potężna i takie siły działają, że to tam nie zostało przyjęte, ale tak sobie myślę, że to Bóg sprawił, że apostołowie i Ewangelii w Polsce, Jeden teraz taki napisał, że Bóg go ochronił, a tak więc inaczej on tam. To miejsce nie było trudne, by ten apostoł Paweł był złożony w Ewangelii, ale teraz trzeba im to wyjaśnić. Jak myślicie w tych kościołach chrześcijańskich, ci, którzy zawodzą co się podjęli? A ta Ewangelia, którą ma głos, apostoł Paweł jest w tym więzieniu, to wszyscy związali od że tam są wszystkie, ale wszystko pod kontrolą tego, który związał. Tam tylko ból może i otworzyć, by jakieś słowo mogło być wypowiedziane. Tam on tu chce ogłosić, nie tylko zbawienie, bo ludzie w tych miejscach się zatrzymują na zbawieniu, dalej nie idą, ale tajemnica helikisowa to jest coś dalej, wieczne dziecko, wieczne syno, no, po powód, a to jest prawda Boża, to jest prawda, którą nie przyjmuje ten wielki dom chrześcijański. I ten bój to, że właśnie w tym momencie, kiedy tam Paweł na tak nagłośnić, że jest głowa w niebie, że jest jedno ciało, że w tym wszystkim są wszyscy użyteczni, że my mamy swoje miejsca i są dary, Bóg dał dary, które są uzależnione i czynne tylko gdy ruszy je duch święty własnej woli. Inaczej jest nieczynny. Dlatego mówię na początku, Dam Dla mnie, żeby moc tego ducha ruszyła tego farła i, i zrobiła miejsce, aby to się mogło przenieść dalej. Tam do że tam z tego, dwoży, tak z tego, co niektórzy przyjęli tą ewangelię i tam można było nawet głosić i co niektórzy słysząc to, że w tym, tym więzieniu takie coś głosi, dostali odwagi i też w tym służbie Ale jak jest to? To my dobrze wiemy, że ta tajemnica Chrystusowa jest głoszona tam, gdzie Bóg ma swoje miejsce. Co to jest? To miejsce, to jest miejsce, gdzie są zgromadzeni do imienia gdzie Jego, Jego świętość nie doznaje uszczerbku. to jest tam, gdzie się spełniły wszystkie Jego życzenia, te sześć co to zawiera ten wiersz 18, 20 z To tam jest ta pełnia prawdy Bożej, że Pan Jezus to jest ten Boży, to jest prawdziwy Duch, to jest prawdziwy człowiek, to jest uwielbiony człowiek w niebie, to jest ta tajemnica, to jest prawda, Boża, którą on ogłosił tu na ziemię i prawda o dziele, które Bóg stworzył na podstawie dzieła, bo z co stworzeni jesteśmy w Jepisie wszyscy to jedno ciało. To miał właśnie zgłosić apostol Paweł, żeby, aby miał objawy, jak się on I on pragnie, by przewodnicy, żeby również była taka myśl, żeby Paweł mógł być w ogóle czynny dla ducha Bożego, żeby on się cieleśnie tam nie wystawił, żeby on cieleśnie z nim nie zaczął mówić, bo te słowa są puste wtedy, aby mi odgodnie powiem, co to jest godność. Wracamy, gdzie tak że jesteście, pamiętajcie na powołanie wasze, waszą godność, waszą wybranie, święci, wiecie co to znaczy, że my jesteśmy wybrani? My jesteśmy wybrani z tych wszystkich bieżących od Starego Testamentu aż do tego momentu, gdy narodziło się Zgromadzenie, Wybrani do czego? Żeby w tym, w tym majestacie tego cudownego dnia wesela, baranta być tą oblubienicą. Ja jestem wybrany, a Mojżesz nie jest wybrany do tego. On jest zaproszonym gościem. To jest ta cudowna łaska, która mi mówi gdzie się Bóg postawił takiego człowieczka. A mój jest zaproszony, ktoś na weselu garanka. A my obróbmy, co jest pekutowne. To się zatraca w tym wielkim domu gręci. O tym się nie mówi, bo tam siadł człowiek, on daje swoje przepisy. Więc odsuwa Jezusa na woki. Oni go czynią, oni go widzą, gdy się rodzi. W grudniu umiera. Cztery miesiące państwa Dobrze, mój Mamy przykład ja, w, w tym temacie z pierwszego rozdziału, to będzie Łukasza, gdzie Sahariasz wszedł do kościoła, do wczesnego zwyczaju, aby odprawić to kadzenie, które w ten czas pomoglące rady. Wiedząc Jeszcze wiesz, do tej pierwszego a wszystko, musi było na dworze. Mogł się do rodzinę I sam w tej na dworze, mu się anioł. co my do niego mógł? się, że ta charia stawał w naszym wielkim dżadczu bory. Wielką go ogarnęła i przypadła na niego, Ale aneożeć do niebo nie nie się, Zachariasz, bo jest wysłuchana modlitwa twoja, ale zbieta twoja, żona, rodziczyna i nazwę, jego nie jazdzi. On Oto, co mu anioł oznajmił. Modlitwa twoja została wysłuchana. Do Korneliusza też, anioł się pokazał, mówi, na ja murzy modlitwy, twoje przyczyce, oblicze Boże. Chodzi do Jopy, tam jest Piotr, który ci pani drogę Pańsku. My widzimy, że Abraham podobne obietnice, podobne objawienie miał jak kanaria, ale to się tam mówi. Abraham uwierzył w swoim modlitwie, do sieniu to nie znaczy, że Saharias jest zjarą nieczyni. I pochodzi jedną o Jemu Młodkwi. W 18 Mielsku mamy i rzekł Saharia do Anioła. O czym, że to pozna? Bo ja jestem stary. Żona moja podeszła w latach. Odpowiedział Anioł, ja jest Gabriel, który stoje przerobicie w morze. A posłanem jest, aby mówił do Ciebie, a widzę, czy to wesołe poselstwo. go A o to nie wiejesz, a nie będziesz mógł mówić aż do onego dnia, którego się przestanie. Dlatego, żeś nie uwierzył słowom Moim, które się wypełnią czasu w tym, się o tym. Ale co pytam, żeś nie uwierzył. Bo połączona z wiarą. Należy kobieta, położona z wiary. Tu, kiedy brak podał mi przykład, jak Piotr do więzienia wyszedł i ta mówi, że Piotr kołaczył się, to będzie szaleje. Oni się o to uwolnienie, odbierze. Piotr idą z aniołem, jest napytaną, no nie byla, czy to się po dzieje. Wymienili jedną i drugą wójtę, ale od tego odczucia doszli do siebie czytamy. I w każdym razie poznałem, że Wólko stanowiła. I bez potwierdzenia mogliśmy. I tu właśnie jest tak, uwiedzam, że była jakieś upomnienie. U niego odrzucone. To nie jest. To jest niemożliwe. I dlaczego? To by było łaskie, abyśmy wierzyli w to, co to prosimy, abyśmy nie byli niemo, nie, abyśmy nie byli niemowami do wydawania świadectwa tam wierząc, wierzą, tam nam będzie że te rzeczy, które mają służyć w innym innym poznaniu tego wielkiego dzieła a choćby nie przyjęli, to mamy napisane w LHL, że nie masz mówić. A gdyby nie mówić, on nie uwierzy, odrzuci to potężne. Ale też się mocno i To są te sprawy, które mają być połączone, połączone z mocną wiarą. Bez wiary jest napisane w Hebrajczyku 11.6, bez wiary nie można się no, podobać, bo my to z wiarą przyjmujemy. Nie róbmy denominacji, obchodząc, one nie powinny wiele obchodzić, ale oni czynią. Wam, bo oni mówią ojciec marza, jak mi powiesz, czy jest dzieckiem Bożym, bo nie wie jak się zawoda. Bo nie mogą odpłyć nasze miny, jaką my odpuszczamy, a nie odpuszczają. Drugie pamiętanie jest modlitna taka, że wierzą z Boga mogą tego, a nie wierzą. To jest ich To są praktyki, a my, mamy Pana aby Panu wiarę. to jest <trybujesz> to, Gdybyśmy byli czujni z dziękczynieniem, to nie chcieliby to rozumieć, że my się nie dziękujemy wtedy, gdyby się w zostanę zewnętrznąć. To jest całkiem inna, inna myśl. Bądźcie wdzięczni. Po pierwsze, masz mieć przed sobą to, co Bóg z Tobą uczynił. Teraz masz dostęp do Boga. Dawniej człowiek wreszcie nie mógł się możliwe, bo jest napisane w Koździale. W jedzącym Bóg Bóg i jest nie wyśmiechnili. Pierwsza, pierwsza, że własny się spotkał Bóg w Chrystusie. Masz grzechy przebaczone i masz dostęp. Siedopóźnili dalej, wzrastając w wierze, Widzisz do czego? Do tronu Bożego, który jest po prostu tronem sądu. Ale dla ciebie się stał tronem łaski. Tam jest Bóg. A przed nim jest ktoś, kto się stawia. Czy my, Całą tą naszą wdzięczność we wszystkim zauważamy i wciąż to podkreślamy. A szczególną rzecz, się zagryć, całkiem szczególna to dziecko czasami podjęcie, A jak nie zostanie, są jeszcze trzy w są napisane w słowie Boże, nie w To jest, jest Mojżesz, Dawid i Paweł. Przed tronem Bożym. Chrystus. Dla nas jako arcykarpa. I on jest dla nas tą łaską, która wspomaga nas w tym odnoszeniu tych modlitw do Boga. To jest jakoby filtr. I w tym momencie te modliwce niewysuwane jest odpowiedź nie Boga, tylko sama Jezusa. On mówi wyraźnie dosyć. A to Mój Boża nie w Duchu Chrystusowym o to, tak jakby dał mi do budynia. to tę rzecz będziesz miał nie wyjdzie, i koniec. To jest postanowione. To jest modlitwa, nie wyszła dla dobra, to są rzeczy. Bóg w Chrystusie w modlitw w ogóle, jako nie słyszał, bo one się zatrzymują na łasce, żeby nas coś złego nie spotkało, my się modlimy w niezrozumieniu woli Modlitwa się bliższa, jak piszę wtedy, gdy jest zrozumienie bo jak właściwie prosicie, to otrzymacie. Przecież my, ci, czasami się zdarza, i rozmowy, wiedząc, że się o ma o takie rzeczy y, codziennego wywiadu, po w Ale tutaj chodzi o całkiem coś innego. Modlitwa osobista to nie to, żeby mi panie zamek podarował. Czy w może zostać? nie jest modlitwa osobiście Modlitwa osobista to jest ten ja. To jest ten ja, ustawiony w tym złym miejscu. To wszystko spada na mnie, a może nie stać na mnie. To są te modlitwy osobiście o o te moce, które się, te służby, które się wykonują wokół siebie, wokół mnie. To są służby tysięcy, milionów, a ją, to czynią, by to wybiegły, że my nie jesteśmy strzeżeni, strzeżeni, a wręcz dokładnie linii, my jesteśmy w Chrystusie, a Chrystus z nami jest obydantnie. nie do uderzenia, nie do odłączenia, ani nic o no nic o tej inności się, nikt nie ma takiej siły, by nas wyrwać z tego, było, bo tron łaski, to jest tron, to jest naszej linii. w odpowiedni sposób to nam to twierdza, na na miejscach. Nie będę czytał, ale przypomnę i każdy może sobie sprawdzić. Yy, Przyjaciół, przyjaciele Joba nie mogli się za sobą modlić. Dlaczego się nie mogli modlić? Dlatego, że oni nie czuli tej sprawy i yy, pan powiedział wyzłóż się ofiarę, a sługa mój Job będzie się za wami modlić. I Job jest postawiony jako mąż modlitwy, bo Noe jest mężem modlitwy, pokazany jest na jednym miejscu, Job jest pokazany jako y, mąż modlitwy, Samuel jest pokazany jako mąż modlitwy i Daniel jest, jest, jest pokazany jako mąż modlitwy, też jest pokazany jako mąż modlitwy. A dlaczego? Dlatego, że oni dokładnie uzależnili się od Pana, a później rzeczywiście mieli serce chrystusowe. A w sercu chrystusowym się mieści każdy grzesznik. Wszyscy się mieszczą i stworzenie nawet się mieści w tym sercu chrystusowym. I faktycznie jakbyśmy to tak dobrze zrozumieli, to to jest niemożliwe, żeby było inaczej, Pan mówił Ojcze, ja wiem, że ty mnie zawsze występuje. I my też nie mamy, Pan mówi, ja Was wyposażyłem jeszcze w lepsze rzeczy niż ja miałem tutaj, kiedy byłem tym człowiekiem na tej ziemi, bo Wy więcej dostaniecie i możecie prosić o więcej niż ja w tym momencie miałem do dyspozycji, tylko że Pan nie miał dużo do dyspozycji, a on potrafił o każdą rzecz się wstawić, bo Ród nie miała wiele do dyspozycji, miała wielkie przeciwieństwo, bo jest napisane w dziesiątym pokoleniu nawet, nie wejdzie Moławczyk, Moabita do Zgromadzenia Pańskiego, ale ona tak prosiła Pana, a to kierowała przez Noemi tą rzecz, że ona mówiła, to mój Bóg, nic nie od niego nie oderwie, taki sam twój, i mój to serce po prostu zostało przeniesione. Bóg tak jakby nie było tego przepisu potraktową rzecz, bo po prostu nie dlatego Bóg oddzielił Moabita, Moab, Moab, że, że to było yy, konieczne, jakby można powiedzieć, bo Bóg miał do nich coś, tylko oni mieli coś do Boga, że na 10 pokoleń nic to oddzielało, na 10 pokoleń nic to oddzielało, ale było takie serce, które nie wyglądało tą różnicę na 10 pokoleń. I ile to jest takich rzeczy, że my nie możemy załatwić przez 10 pokoleń. Są takie rzeczy wśród wierzących niezałatwione, że w ogóle już nie pamiętamy skąd to przyszło. I, I my to musimy nieść, dlatego że to nie zostało w modlitwie odpowiednio załatwione. Bo te rzeczy po prostu, jeśli one są w modlitwie załatwiane, to absolutnie są do załatwienia. Bo y, Daniel zarządził modlitwę, jakbyśmy oglądali i z pieca zostali wyciągnięci, zostały załatwione wielkie sprawy, bo on zarządził konkretną modlitwę. Społeczną modlitwę zarządził. A my dzisiaj mamy to zdarowane, że gdzie dwóch lub trzech zgodni jakąś rzecz, jak oni przed Panem to przeniosą, to to musi być przesłuchane. Ale kto jest, kto to wierzy. Niewielu jest takich i dlatego właśnie słabość jest pośród ludu Bożego, bo te modlice po prostu raczej nie są wytrwałe, a druga rzecz, że yy, właśnie yy, my to nie wierzymy w to. Nie wierzymy, że ta wiara jest tak mała, że my potrafimy tak przyjść do Pana, Panie, yy, prosimy Cię o taką rzecz. No dobrze, zależy ci Pan mówi na tym. No pewnie jeszcze, jak mi to leży. a na drugi dzień już zapominamy o tym. I sami się przekonujemy, że nam na tym naprawdę nie zależy, bo myśmy mieli tylko na jeden dzień potrzeby, żeby się o to mocno. A jak my już od cały tydzień przedkładamy, no to pan mówi, rzeczywiście zależy. Zależy, bo otwartoba to ona mm, jej bardzo zależało na tym, bo ten przeciwnik ją tak znerwił, że ona przychodziła, weź się ta za mną. I się musiał, mówi, no bo jak tak dalej pójdzie, to ją uderzy jeszcze w parę. I, i, i wstyd mi zrobić, bo ja jestem postanowiony jako sędzia po to, żeby bronić napiętowy, jak ona. I tak to właśnie Pan dał taką przypowieść. I dalej jest właśnie powiedziane, że ta modlitwa, to ona yy, te rzeczy ustawia właściwie wszystkie, które mają być wykonane, bo nawet apostoł mówi, żebym tą tajemnicę obieścił tak, jak powinienem. Bo on tu nie mówi, ja jestem już tak wyszkolony, tak wyposażony, tak doświadczony, że ja was wcale nie potrzebuję do tego, żeby yy, te drzwi yy, dla słowa się otwarły i, i żeby miał tą tajemnicę yy, Chrystusową mógł włożyć. Ja was do tego nie potrzebuję, bo Bóg mnie wyszkoli tak. Nie, On mówi, ja was potrzebuję, ja potrzebuję waszych modli, ja jestem od was zależny, my wszyscy jesteśmy, musimy w jakiejś w przynieść to Panu wspólnie i jeśli my potrafimy właśnie tak wspólnie to przynieść, tak jak to czasami widzimy Jakubach, naród izraelski, to jak oni się nawrócili, to zebrali się w miejscu, w pewnym miejscu i tam możemy sobie to czytać, wylewali przed Panem swoje serca, wodę wylewali tam pisze bo, bo, bo faktycznie tak, to i bo w Bóg nam chce pokazać, że oni tam wszyscy się zebrali, że płakał cały lud jest tam napisane, albo radował się cały lud, bo wszyscy to zrozumieli. A jak my to tak właśnie patrzymy różnie, a coś tam mówią, no bo to do konferencji należy, no to gadają, bo na konferencji zawsze gadają. Ale nie, no akurat na tej konferencji Pan chce przemawiać do każdego serca do sobie. A na inny to inaczej, tak samo. Tylko, że my właśnie może się przyzwyczajamy do tego, że konferencje czy yy, wspólne zejścia na y, słuchanie Słowa Bożego, to one są no bo to niedziela się że zbieramy na y, głoszenie Słowa Bożego, no i coś tam zawsze się po Słowa poczcie. Nie, to są sprawy zawsze świeże, zawsze potrzebne, tak jak paliwo się do baku leje i trzeba za każdym razem wlać i tak samo jak się ładuje akumulator, tak trzeba go ładować, bo zaraz za chwilę się coś zdarzy, że może być tragicznie. Ile razy ja się dowiaduję, ja się boję nigdy, jak idę do pracy, nie modlić się, bo może być niebezpiecznie, bo jak się ma odpowiedzialność dużą, to nie wiadomo, co się stanie i się człowiek, modli i nagle słyszę mówić, wiesz Ci się, było tak robocie, że się lina urwała i spadło im w bono znaczy. I weź się nie to zobaczysz co będzie. Na mocno spadł. Albo na głowę. Tu dalej jest napisane, abym z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas. Co to znaczy, że ci, którzy do nas nie należą, to oni do nas mogą należeć. Bo Bóg chce, żeby wszyscy ludzie byli zwawieni. I to nie można ich potraktować jak inną kategorię ludzi. My musimy z nimi mądrze postępować, bo szatan to jest taki chytrus, że on potrafi na jakiś pokarm uczulić, od dziesiątego pokolenia nauczona robiła takie doświadczenia na szczurach, że dawała pokarm szczurom, po których ich brzuchy bolały, a później postawiła im taki pokarm, po których ich brzuchy nie bolały. I one jadły cały czas tylko ten pokarm oznaczony czerwony, czerwonym kolorem i brzuchy ich potem nie bolały. A później to, co wywoła, wywoływało ten ból brzucha, to Yy, właśnie było to w niebieskim kolorze, tego nie było później. Było to samo, tylko zabarwione na yy, niebiesko. To szczury nigdy nie jadły właśnie tego yy, niebieskiego pokarmu. I przez wszystkie pokolenia nie jadły tego pokarmu, bo się narodziły szczury się szybko rodzą. I w piątym pokoleniu żaden szczur nie jadł tego, właśnie, a on, on odłączył, odłączył po prostu y, tą populację tych szczurów, że one się nie mogły nauczyć od rodziców, tylko on ich odłączył zaraz, jak się urodziłem. A one tak nie jadły tego niebieskiego pokarmu. Dlaczego? Dlatego, że im się to wpisało, w geny im się wpisało, niebieskiego nie wolno. A y, człowiek niewierzący ma dane w geny, Słowo Boże zalecał od niego. Uciekać, natychmiast kryć się, jak zaczyna się mówić o Panu Jezusie. I dlatego trzeba bardzo mądrze z takimi ludźmi rozmawiać, bo oni jak się troszeczkę światła łyknie, to natychmiast uciekają. I dlaczego właśnie tu jest napisane mądrze? Dlatego, że my mamy tak jak rybą, jak ktoś łowił ryby, to wie, że to tak nie jest łatwo lepsza chwycić albo coś innego, bo on krąci i pójdzie sobie. Albo będzie obiadał na obiadał, objadał wie, i haczyk jest już. Po prostu, jakby można powiedzieć, powiedzone I wszystko tak jest zrobione, szatan chętnie to tak robi, żeby oni tylko nie byli pamięci, żeby oni zginęli. A my mamy wszystko zrobić, żeby mądrze z nimi postępować, wiedząc o tym, że szatan ich chce wdłubić. i mamy czas wykorzystać, bo Pan nam dał czas, powiedzmy. I wiemy tak, pojechaliśmy do sanatorium. To w sanatorium jest. 3 tygodnie albo 24 dni, nie wiem ile tam senatorium, ale obojętnie ile by nie było. I jeśli ktoś bieżący mądrze ten czas wykorzysta, to ma tylko właśnie na ten moment, że ci, którzy tam nie byli, w ciągu 3 tygodni, przy tych 24 dni czas. I może ten czas wykorzystać. I musi to tak rozłożyć, żeby właśnie mu w tym czasie mógł to pomóc. A poza tym można to też to rozumieć tak, że jak Pan nam dał czas czegoś, że dzisiaj jest głoszenie Ewangelii, powiedzmy yy, na takim miejscu, w miejsca, yy, powiedzmy Katowicach czy gdzie indziej, to jest ten czas i Pan przy tym jest i my mamy ten czas wykorzystać, że my możemy głosić, że my możemy rozdawać traktaty, że nic nam nie przeszkadza, że nas nie atakują, że diabeł się nie stawia, bo on jest z tym związany, bo drzwi są dla Ewangelii otwarte, bo Pan je otworzył. Bo gdyby pan y, właśnie tych drzwi nie trzymał otwartych, to oni by nam pokazali, gdzie raki drzymują, i w jaki sposób właśnie y, mamy my się zachowywać. Oni by nas pokazali i pomału się te rzeczy dzieją. I po prostu trzeba by dowiedzieć, że my mamy być mądrzy i czas wykorzystać. Bo jeśli my y, komuś coś powiemy, to my musimy wiedzieć, że słowo potrzebuje mieć trochę czasu. Po co ono potrzebuje mieć trochę czasu? Ono musi paść do tego serca. Ono musi wykonać tam pomyślnie robotę i ono musi wydać jakiś owoc. I Pan nam pomoże. Pan nam pomoże, bo to nie jest tak, że my powiedzieliśmy słowo i my tak to mądrze powiedzieliśmy, że to tak trafiło do serca, tak trafiło do rozumu, tego, który to słyszał, że on zaraz przyszedł do Pana Jezusa. To nie dzieje, jest potrzebny czas. Pan pracuje nad każdym sercem. I myśmy y, czytali, że nie trudziliście się wcale y, nad tym, a zebraliście prąd. Dlatego, że jakby można powiedzieć, ktoś inny się trudził, ktoś inny głosił Ewangelię tam, i ktoś inny miał czas i cierpliwość, a myśmy tylko powiedzieli to ostatnie słowo, które było tam potrzebne do powiedzenia. I to serce przepełniło, to serce poszło za Panem. I tutaj też musimy o tym wiedzieć że to nie jest takie automatyczne, że my ładnie będziemy głosić Ewangelię, zaraz wszyscy wystąpią do przodu, wszyscy już są wierzący i tak na każdym spotkaniu. Tak na każdym spotkaniu chodzą, jeżdżą za tym głosicielem i zawsze występują do przodu i oni są wierzący. Nie, to słowo musi być mądrze podane i wtedy ono musi wzrosnąć i... Czas trzeba wykorzystać, bo czas musi rzeczywiście yy, tam działać w tym czasie. Niestety rzeczywiście to ma sens. A później dalej jest napisane mowa wasza, bo tu nie ma być mowa w tym czasie. Mowa wasza nie będzie zawsze uprzejma. Zawsze uprzejma. Nie możemy nikomu nic narzucić, nikomu nie możemy zmusić do niczego. My nie możemy nim pokazać, że on jest niewierzący. My nie możemy absolutnie traktować, bo to jest taki, taki, taki, czy inne yy, wyznanie albo religia. To jest prawa jego osobista. My nie możemy, my możemy być tylko uprzejmi w stosunku do niego. I jeśli rzeczywiście my jesteśmy uprzejmi, my zostawiamy mu te rzeczy, które są jego, jak on sam tego nie odłoży, to my nie mamy prawa ani mógł ganić tego, ani pogardzać nim, że ja jestem już taki wierzący, a Ty w pałwany wierzy. Nie mamy prawa do tego. My mamy uprzejmie tylko pokazywać, że te rzeczy nie mogą uratować człowieka, że tylko Pan Jezus może uratować, że później rzeczy mamy o tej tajemnicy Chrystusowej mówić, bo przecież jest tyle wierzących na tym świecie i to są chrześcijanie i bliscy, Wyśli z ruchu braterskiego, yy, można powiedzieć, z tego przebudzenia braterskiego i jak im się coś o tej tajemnicy chrystusowej mówi, to nie we uciekać, uciekać, bo nie gitara i śpiewać tylko pieśnię, bo jestem zbawiony. A to nie na tym sprawa polega, bo jest właśnie jedność ciała chrystusowego, jest kątka, droga, jest kierunek odpowiedni, bo świadectwo zostało postawione po to, żeby yy, wyrażać, żeby chrystus były objawione w całej pełni, żeby jego te rzeczy, sprawy, które on tutaj chce na czynić, żeby one były widoczne, żeby one były otwierdzone, żeby właśnie każdy członek ciała Chrystusowego stanął na właściwym miejscu, żeby ten organizm zadziałał, żeby to było widoczne, a nie tak właśnie jak to niektórzy myślą, że o, co to za różnica, bo wy to tak sztywno robicie, bo ani nie gracie, ani inne rzeczy nie robicie, to nie jest chrześcijaństwo, bo pan tak nie chce, bo on chce właśnie, żeby to było tak wesoło i no to cóż, można wprowadzić powiedzmy jakąś muzykę Bacha, to jeszcze nie jest tak źle. Ale jak można bacha wprowadzić, to dlaczego nie można wprowadzić? Nie chcę ich wymienić, bo ich nie znam, ale wiem, hard metal albo jakieś inne. O, no to jeszcze nie jest tak źle, można, metal, bo to też przecież przemawia do, do serca, bo to przecież metalowcy, nie? I oni też są, to są ludzie i można ich bawić, wszystko, muzykę, no i tak dalej, i tak dalej, i możemy dojść do obszordu. A Zgromadzenie w Boże nie ma takich zwyczajów, że w Zgromadzeniu Bożym są odpowiednie zwyczaje, że tam Duch Święty powinien działać, że tam osoba Pana Jezusa jest na pierwszym miejscu, że wszystko musi być godnie i w porządku, że niewiasta ma swoje miejsce, mężczyzna ma swoje miejsce, dzieci mają tak i wszystko jest pozostawione wszystko ma, jest pozostawiane, a my z tego Słowa Bożego po prostu nabierzemy tyle, co gotówna płakał do serca, bo serce jest ciasne, zamiast to rozszerzyć, żeby tam Pan mógł wlać, to byśmy wtedy wiedzieli, jak to wszystko jest, bo to Słowo Boże, które jest w nas, ono buduje obraz, obraz zdrowych słów jest napisane, obraz, obraz Chrystusa ukrzyżowanego, obraz Jego zgromadzenia, obraz buduje. Dosłownie Słowo Boże!